Deszczem, deszczem wyszywane deszczem, deszczem wyszywane, deszczem, deszczem wyszywane dni. W głogi, w głoki malowane wiatrem, wiatrem kołysane, pełne, pełne koronkowej mgły. W głogi, w głogi malowane wiatrem. Jatrem kołysane deszcze, deszczem wyszywane dni. Aniu, Aniu, co ty tam malujesz? Ja? Ja maluję jesień, a właściwie to jesienny deszcz. Pokaż, pokaż. O rany, całą kartkę zamalowałaś na szaro? A gdzie są domy i drzewa? Nie widać ani domów, ani drzew, widać tylko deszcz. Jak to? I nie namalowałaś żadnego człowieka? Namalowałam. Były tu panie i dzieci, ale jak zaczęło padać, to wszyscy sobie poszli. No szukujesz. Przecież nie mogli tak po prostu zejść z obrazka i sobie pójść. A właśnie, że mogli. No, a to co za bazgroły na twojej kartce? Jakie bazgroły? To jest rynna z długim nosem, tu kałuża, o, a tam kalosze. Nie kalosze, tylko basgroły. Jak umiesz malować lepiej, to pokaż. Nie pokażę. A w ogóle, to już mi się nie chce malować. Wyjrzę przez okno. O! Co takiego, co? Ty... Wiesz, przy naszej furtce stoi jakaś dziwna osoba i na dodatek cała czerwona. Czerwone ręce... Włosy i kalosze? Ojej, Aniu, może to ufoludek? Ufoludek? W takim kolorze? Dla mnie to on jest po prostu zielony. Zielony? Zaraz, zaraz, teraz to go widzę na niebiesko. Co to znaczy? Piotrusiu, ja się boję. Napadł dziś na nasz ogródek jakiś dziwny ufoludek. Raz zielony, raz czerwony, kolorowy z każdej strony. Ciągle zmienia swe kolory? Pewnie zje nam pomidory? Zwiedzi w sadzie wszystkie dróżki? Zerwie śliwki, jabłka, gruszki? Zrobi sobie na obiadek taką ufo marmoladę i odleci hen pod słońce na talerzu latający. Och, Aniu, to nie jest żaden ufoludek. Przecież my patrzymy na tę dziwną osobę przez kolorowe szkiełka. Rzeczywiście! Zupełnie zapomniałam, że nasza weranda ma kolorowe szybki. Więc myślisz, że to jest po prostu zwyczajna dziewczynka? No, chyba dziewczynka. I do tego zupełnie mokra. Stoi przecież na deszczu. Zaprośmy ją do środka. Dziękuję wam. Okropnie zmokłam, bo zapomniałam parasola i moje rude loki zupełnie się rozkręciły. Pożyczcie mi suszarkę do włosów i papiloty i powiedzcie, jak się nazywacie? Ja jestem Ania, a to mój brat Piotrek. Tu jest suszarka, proszę. Dziękuję. A kim ty jesteś? Ja? Ja jestem jesienna Dziewczynka jesienna, jesienna, dziewczynka, z głogów i win. Moja pelerynka. Jesienna, dziewczynka, dziewczynka jesienna, czasem roześmiana. Trochę senna Korale z kasztanów I rude warkocze Jeży nowy uśmiech Jeży nowe oczy Korale z kasztanów A w rudym warkoczu Białej pajęczyny nić Korale z kasztanów I rude warkocze Jeży nowy uśmiech Jeży nowe oczy bez kasztanów, a w rudym warkoczu Białej pajęczyny nić Pierwszy raz w życiu widzę jesienną dziewczynkę O, rzeczywiście masz na pelerynce Korale głogu i jarzębiny A w rudych włosach przepaskę z wiatru Jaka ładna Mogę ci ją pożyczyć, ale tylko na krótko Proszę, Och, jaka liczna. Dajcie spokój dziewczyny nie będziecie się chyba teraz przebierać i stać przed lustrem. Lepiej pobawmy się w coś. Och, świetnie. Zagrajmy więc w z tego Piotrusia. A masz karty? Pewno, że mam. O, potasuj je. Przecież to wcale nie są żadne karty, tylko liście. Bo to są takie liściokarty. I trzeba je ułożyć w pary. A Piotrusiem to będziesz ty. Ja? Dlaczego ja? Tak, ty! Przecież masz na imię Piotruś. No, to teraz ja rozdaję Tobie liść buka i jarzębiny, Tobie liść olchy oraz leszczyny. Ale ja nie lubię grać w Piotrusia. Czy nie moglibyśmy pobawić się w coś innego? Proszę bardzo. W takim razie, w takim razie zagrajmy w parasole. W parasole? A jak się w to gra? O, bardzo prosto. Potrzebny jest tylko parasol i deszcz. Deszcz już mamy za oknem i w, na waszych rysunkach. A parasol, y, parasol, y, nie macie gdzieś pod ręką parasola? Jak to pod ręką? Przecież parasol nosi się nad głową, a nie pod ręką. <śmiech> Jej, no to się tak tylko mówi. A jak już się znajdzie parasol, to wtedy się z nim tańczy i śpiewa tak... Lubię deszczu srebrne dzwonki, Lubię deszczu srebrny mak. Mokre lasy, mokre łąki, Roztańczony kroplą świat. Lubię małe lśniące piłki, Gdy żongluje nimi wiatr. I deszczowe szare chwilki, Które można w dłonie brać. Się wszystkie liściokarty! Zaraz zamknę! Słuchajcie! Tam idzie Zośka Kłamczucha! Gdzie? Gdzie? No tak, koło naszego płotu! Widzę jej zadarty nos i czarne... Od wieczora aż do rana Jestem cała zakłamana! Prawdy nie mówię Ani przez chwilę Chyba, że... że się pomylę! Kłamczucha! Kłamczucha, to ja! Ja kłamię, gdzie się tylko da! <śmiech> w szkole, w domu, w domu, w szkole, przy tablicy i przy stole, w domu, w szkole, w szkole, w domu. I wszystko jedno komu! Ona rzeczywiście okropnie kłamie jeszcze się tym chwali. To największa kłamczucha świata. Hej, Zośka, dokąd idziesz? Ja? Ja idę na łysą górę. A po co ci ta siatka? Na złote, magiczne kule. Akurat, znowu kłamie. Na pewno wysłali ją do sklepiku. A co nas obchodzi ta jakaś Zośka? Łapcie parasole i biegnijmy do sadu. Śliwki, jabłuszka, złocista gruszka, kto wie, ja nie będę ja. pierwszy? nie ja. ja, ja, ja Aniu, Piotrusiu, zobaczcie, jak pięknie jest w sadzie po deszczu. Pewnie. Ha, wśród trawy... Leży mnóstwo srebrnych deszczowych piłeczek. A na gałęziach drzew. Bujają się błyszczące deszczowe obręcze. Moglibyśmy je zdjąć i toczyć po ścieżkach. <grych> Ale, ojej. O. Co się stało? Co to za dziwne postacie wysuwają się za drzew? Czarne kalosze, czarne przeciwdeszczowe płaszcze i zdaje się, że zupełnie czarny charakter. Co to? To Przez jesienne biegnie błoto! Przez jesienną biegnie duchy? Czy to strachy? Czy to duchy? Tacy czarni! Tacy smutni! Może wyszli z mokrej dziupli? Lub do sadu? Ciemną nocą przylecieli. Nie wiem po co. Tacy groźni! Tacy straszni! i strzelają z czarnej procy. Uhu! No, no co i co się tak patrzysz? Ja? No ty, właśnie ty, w tej swojej pelerynie. Zabieraj zabawki i zwiewaj na swoje podwórko. Na swoje podwórko? Przecież ja nie mam podwórka. Ani zabawek, tylko ten parasol. No, no, no, nie sprzeczaj się, bo jak cię złapiemy, to wsadzimy cię do pudełka od I oh. Coś, ty manie! Lepiej sprzedać on do cyrku w tej dziwacznej pelerynie! No co ty na to te Ja że tak, albo na pokaz mody! Jejku, do cyrku! Ja ja nie chcę do żadnego cyrku ani na pokaz mody! Uciekajmy, Uciekajmy. szybko. Uciekajmy szybko! Och, jak mi bije moje serce z jesiennego liścia! My jesteśmy z znani, Gruby Felek! Kudy Maniek Nas się boi kot i pies <śmiech> Wy musicie bać się też Czarny Azor z kuchem rudym Gdy nas widzi gna obudy, budy Nas się boi lis i jesz Wy musicie bać się też Nawet my, z zdanie Gruby Felek, chudy Maniek Chociaż groźne mamy miny sami siebie się boimy. Nie bój się ich, jesienna dziewczynko. Nie bój się, my się ich nie boimy. No, tylko tak trochę. To gruby Felek, chudy manik i mały Teoś. To tacy niby zbójcy. Strzelają z procy do obłoków i wtedy zawsze pada deszcz. A teraz widzisz, stanęli pod drzewem, gwiżdżą na palcach i straszą ptaki. O, ojej, ale tam... Znowu ktoś idzie, o tam, drogą koło płotu. He, Tym razem to po prostu wraca Zośka kłamczucha. Kłamczucha to ja! Kłamczucha to ja! Ja kłamie, gdzie się tylko da. Ha, ha. W szkole, w domu. Ha, ha! Patrzcie, co ona ma w tej siatce? Takie złote i okrągłe. Czy to bułeczki? Chyba nie. Może to rzeczywiście te magiczne kule, co? Naprawdę myślisz, że ona ma w tej siatce skarby? Co? Skarby? Skarby to mam ja, ja jesienna dziewczynka, a najwięcej w lesie. O, patrzcie, patrzcie, jak szybko pobiegła zaś kłamczucha w stronę tych niby zbójców. O, I coś mówi Mańkowi do ucha. Hej, Maniek! A... Hej, Felek, hej, Teos! Hej, hej, już co? co? A, a ja.. Ja coś wiem. Hmm? Coś wiem, ale nie powiem. Pewnie lepiej nie mów, bo znowu skłami Teraz to ja już coś wiem naprawdę. A? Jak babcie sad kocham, że wiem. Tak, no to mów, skoro wiesz, A, no. a, a dasz gumę do rzucia owocową? Dam już, dam, niech ci będzie No więc, no więc ta ruda Jaka znowu ruda? jej, Felku, no ta dziewczynka, którą widzieliście u Piotrka i Ani Ona jest okropnie bogata O No, to chyba jakaś zaczarowana księżniczka I ma skarby Tak, sama to mówiła Trele I gdzie trzyma te skarby? W skarbonce Aleś ty głupi Mańku, w skarbonce to by się wcale nie zmieściły, ona ukryła je w lesie. Pod kamieniem, pod korzeniem Otulone sosny cieniem A nad nimi szumią drzewa A nad nimi burza śpiewa A pod nimi hen głęboko Czarnej ziemi, czarne oko Czarnej ziemi, czarne oko po te skarby, co chłopaki? No tak, tak, tak, tak no, pewnie! My. Tylko, że nasz las jest taki duży i trzeba by ich szukać z miesiąc, albo i dłużej. Kiedy ja my. mam tu taką mapę... Co? Ta Ruda ją zgubiła, o! Zobaczcie, zobaczcie! A. O, mamo, tato! Jaka fajna mapa. Ale jakaś taka zupełnie inna niż wszystkie mapy. Bo to jest tylko taki szkic. O, o tu jest droga koło sklepiku, która prowadzi wprost do lasu. A dalej to trzeba tak. Tędy i tamtędy Aha. przez strumyk, a potem znów prosto, a, a tu... Tu są skarby. Tylko zanim się je znajdzie, to trzeba jeszcze powiedzieć zaklęcie. S -s Słuchajcie, chłopaki. Ruszamy po te skarby. A guma do rzucia to co? Oszukaniec. Oszukaniec. No dobra, dobra, dobra. No? No. Ale mam tylko miętówę. Może być. Zośka, a czy ty chcesz iść razem z nami? O, nie, nie, nie. Dziękuję uprzejmie, ale ja muszę jeszcze odrobić lekcję, a, a poza tym nie powinnam chodzić tak daleko bez pozwolenia mamy. E, ty, maniek, a od kiedy ona taka pilna, co? I taka dobrze wychowana, aż trudno w to uwierzyć. Aniu, Piotrusiu! Co takiego? Widzicie? Tam znowu masz ci niby zbójcy. Tam, koło płci, jak oni dziwacznie wyglądają. Felek dźwigał i grabie, manik pchataczki. Może oni mają jakieś prace społeczne, albo może mają... Nie po kolei w głowie. Pewnie brak im piątej klepki. Której? Piątej. O, o, a ten trzeci, ten mały Teoś, niesie wielką walizkę, może oni już jadą na kolonie? co? Na kolonie? Coś ty, jesienią? Hej dam, smarkacze! Co, co się tak gapicie? Ludzi nie widzieliście? Zyg, zyg, zyg, marchewka! He, hej, I tak nas tu niedługo nie będzie, bo wyjedziemy stąd! He. Bo będziemy bardzo bogaci! Cicho, cicho, cicho! Nic im nie mówmy, ani słowa! Cicho, cicho. Gdzie ten star, ten wspaniały? Gdzie diamenty i korale, gdzie szafiry i rubiny? Gdzie te pełne złota skrzynie? Gdzie te pełne złota skrzynie? Gdzie te gdzie pełne, pełne złota, złota skrzynie? skrzynie? Gdzie, no, gdzie? No, gdzie, A, a szafiry? A rubiny? rubiny a korale, diamenty, a gdzie, te no, gdzie, gdzie te pełne złota skrzynie? O czym oni śpiewali? Nie wiem, ale jestem ciekawa dokąd poszli. Chyba pęknę z ciekawości. W takim razie chodźmy za nimi. To zobaczymy. Tak, tak, chodźmy, chodźmy! Chodźmy prędko! Tylko, żeby nam nie uciekli! Chodźmy, chodźmy! Ale jak? Furtka zamknięta. Rzeczywiście! Rzeczywiście! To na pewno sprawka tej zośki kłamczuchy. No i co my teraz zrobimy, my co? Prędko! Prędko przez dziurę w płocie i przez ogród pani Pytlasińskiej! Tylko, żeby nas nie zobaczyła! Bo jak nas złapie, to koniec świata! O, o już złapała trzyma mnie za markoczyk! To nie ona, nie! To tylko gałąź jabłoni! No, to już jesteśmy! Ale gdzie? No, na ścieżce! No właśnie, na ścieżce. Ale co dalej? W którą stronę mogli pójść ci niby zbójcy? O, o, tu! Tu jest narysowana jakaś strzałka, patykiem na błocie. Aha. To na pewno ich sprawka. Ale myślę, że namalowali ją po to, żeby nas zmylić. Hmm. Czy to znaczy, że powinniśmy pójść w przeciwnym kierunku? Kto to wie? Może tak, a może nie. Może w prawo? Może w lewo? Może tam, gdzie wielkie drzewo? No, W każdym razie na pewno nie polecieli do góry <śmiech> Nie bądź taki pewny, z takimi to nigdy nic nie wiadomo Bo tacy groźni, tacy straszni Skrzydła mają z czarnych płaszczy Ale tu, tu obok kałuży są jakieś ślady I one prowadzą w stronę lasu Szybko, szybko Biegnijmy po tych śladach, zanim ja rozmyję deszcz! Tak, tak! Pośpieszmy się, bo znów zaczyna padać. Bo te dni to teraz takie... deszczem wyszywane. Byłem wspaniały! Gdzie diamenty i korale? Gdzie szafiry i rubiny? Gdzie te pełne złota skrzynie? Orety, trochę zawiła ta mapa od zośki! Ach. Tędy to znaczy którędy? Do stu tysięcy paczek dropsów! Ojej, Felek! No to znaczy, że najpierw tędy, a potem tamtędy! Eee, ja tam z tego nic nie rozumiem! Słuchaj, manik! No. Ty musisz wiedzieć! Przecież ty jesteś dobry z geografii. No właśnie. Tak, ale to jakieś takie gryzmoły, no. Idźmy w stronę lasu przez strumy. A bo Zośka mówiła, że trzeba przejść przez strumy. No, ale ta Ach. kładka taka wąska. Rety, jak ja przepcham tędy swoje <śmiech> No to co, że wąska? Idź, pierwszy ma niej. No a dlaczego ja? A dlaczego? <śmiech> bo ty jesteś naszym kapitanem. No co? A kapitan zawsze schodzi z okrętu ostatni. A właśnie. Ta. Ale na kładkę nad strumykiem to wchodzi pierwszy. Prawda, Teoś? No, <śmiech> Tak. Nieprawda, ale niech wam będzie. Ja wejdę pierwszy, ale wy zaraz za mną. No, raz, I trzymajmy się mocno za ręce. E, e, e, Póż mnie! Moja łopata! Moje grapie! Ona jest rzeczywiście wąska, ta kłatka! Wąska no, e, Uważajcie, żeby nie pękł! O, e, Trzymaj o, mnie! A, ale! A, ale! Teoś! Nie, nie, nie! Teoś! Teoś! Twoja walizka, walizka na skarby! O, tam, tam płynie już! Znyknała. O, mamo, to odbiłem się na śmierć! <grym> <grym> o, jak! Hej, o. Hey. Hele, ktoś! No, co to, się stało? Spadliście z do strumyka. Dajcie ręce, pomożemy wam wyjść na brzeg. Szybko. O, Całe nabry, szczęście, że tu żabie po kolana. O. Jak o. żabie, jak żabie. O. Mi na przykład woda sięga po samą szyję. No pewnie to, że ci sięgasz po szyję, skoro leżysz plackiem na dnie. No i dobrze, że leży! Co was to w ogóle obchodzi? O. Rzeczywiście, nic nas to wszystko nie powinno obchodzić. Mm. Tym bardziej, że chyba zupełnie dobrze się czujecie. Pewnie, że dobrze. O. Ale jak was... Widzimy. To zaraz zaczynamy się czuć fatalnie no, no. I, I przestańcie za nami łazić. O, my mamy swoje ważne sprawy. I uciekajcie znowu! No, no, no, już, no, już, no. już, już, już stąd uciekamy. Tylko jeszcze przejdziemy a. przez tę strasznie niebezpieczną kładkę. Uważaj! A, a uważaj! Ona jest przecież tak. Teraz to już możemy sobie iść spokojnie o. Ale... Ojej Tam coś się rusza Chłopaki, chłopaki Tam coś biegnie za tymi drzewami nad strumykiem Jakieś takie cienie. O, jeden, drugi, trzeci O, rety Może to wilki Chyba wilki Słowo daje, że wilki O, patrzcie no oczy błyszczą? Ale przecież w naszym lasku nigdy nie było wilków. No to co, że nie było? Ale... Mogły tu przywędrować z jakiegoś innego lasu. A, a może uciekły z o? W, w stronę lasu i na, drzewa. na drzewa. My jesteśmy podwórzowe Psy. Każdy mokry każdy zły mokry kolon łatwy, Mokre myśli szare i okropne myśli Szare I okropne, ron, ron. pogoda pod sen, pogoda pod sen, nieładna pogoda Aż aha, aha, aha, a z nieba wciąż Deszczowa nie woda My jesteśmy podwórzowe Każdy mokry, każdy zły Kiedy tańczy deszcz na budzień, Nam się wtedy strasznie nudzi Nam się wtedy strasznie nudzi Boli, boli! Co? Co cię boli, Felku? Nogawka od spodni? I co wy w ogóle robicie na drzewach? Co? Jakbyście widzieli to stado wilków! Tam nad strumykiem to też byście zwiewali! Tak. Jakie wilki! Przecież to biegły dwa wilczury pana aptekarza! A za nimi ten mały, długowłosy jamnik, pani Pytlasińskiej. No. Słyszałeś, jak śpiewały? A poza tym, jak mógł cię taki mały jamnik ugryźć w nogawkę, skoro siedzisz na gałęzi? No, no, no, o, To może przedtem mnie ugryzł, bo on mnie nie lubi. Pewnie, że cię nie lubi. A pamiętasz, jak mu wczepiłeś w ogon całą garść rzepów? No, no, no. A tę nogawkę to chyba rozdarłeś, jak wdrapywałeś się na drzewo. Nie martw się, Felku, ja ci ją zaszyję. O, tu mam igłę sosnową, a tu nitkę babiego lata. Co coś ty nitką babiego lata będzie mi szywać nogawkę. Idźcie już sobie stąd wszyscy, bo znów nam przeszkadzacie! A jak nie pójdziecie, to wam zwiążę uszy na kokardki, a nosy na stupełki. Ech, jakoś niezbyt dobrze nam się I idzie. Szczęście, że te dzieciaki zostały daleko w tyle. No właśnie, ciągle jakieś przeszkody? A, a to strumyk, a to wilki, niewilki? Chyba sobie siądę na chwilę i odpocznę. Oj, ja, o, o, ratunku, o, jak kuj, o, to gorszy od zatrzykuł. Rany, maniek, jesteś cały w kucach, jak jest. Albo jak kaktus. Zdaje się, że usiadłeś na krzaku, Jerzynowy. E, no dobra, dobra, dobra, nie wasza sprawa, Znaczy czym usiadłem. O, rany. – Daleko jeszcze do tych skarbów, bo już mnie nogi bolą. – Nie, nie, to już musi być gdzieś tu, na mapie, o, narysowane jest jakieś o, kółko. – Może to studny, pokaż, no. tu, ta, a, ale tu nie ma żadnej studni, a, no. ani jednej. – I hura, jest, jest, wielki, okrągły, szary nie. kamień, to na pewno to. pod nim ukryte są te skarby. – Możliwe, pamiętacie, jak śpiewała Zośka kłamczucha? No. – no pewnie, że pamiętam. W ciemnym lesie gdzieś pod ziemią Zakopane skarby trzemią Pod kamieniem, pod korzeniem Odulone sosny cieniem Tak, tak, pod kamieniem, pod korzeniem Odulone sosny cieniem – Jesteśmy bogaci! – Możemy bogaci. sobie kupić co tylko chcemy. Ja na przykład kupię 10 paczek miętury, A oprócz tego taki wielki gwizdek i będę gwizdał na wszystko. Ja a. Sam, a ja kupię dwa kilo czekolady i jem sam i nikomu nie dam. – A ja strażacki! – Albo Ale, Ale w zasadzie... To my jeszcze tych skarbów nie mamy. No, Trzeba przecież powiedzieć: zaklęcie! No, ale jakie? No właśnie. O. No, może takie jak o tym eee. Super Samię. Nie? No, Sa Sezamie! Zaraz. Cio. Jak to było? Zaraz. Sezamie! Otwórz się! Sezamie, otwórz się! No. I co? No i pstro! Czekajcie, czekajcie, czekajcie. To wcale nie działa, bo to jest okropnie stare zaklęcie i pewnie już przeterminowane. By lepiej powiedzieć coś bardziej nowoczesnego. E, na przykład, tak, tak, o. Unieś się kamieniu jak mydlana bańka, Oddaj swoje skarby dla mnie i dla Mańka! O, akurat! O. Dla ciebie i dla Mańka! A no. ja to co, gorszy jestem od was? Ej, nie kłóć się, Teoś! Nie zmieściłeś się po prostu w zaklęciu! No! O, a poza tym, bańka i Mańka to się tak fajnie rymuje! Co to? No to! Ci Już pana! Kubaki! Kubaki, wieżyny! Wiać wieżyny, Kryj się, kryj się! Marlo, nie rozbiję już nigdy żadnej szyby! Ale głupi kawał! Przecież to był tylko ten stuknięty dzięcioł w czerwonym Haha! Już ja mu nagadam, jak go spotkam jeszcze raz. Wychodzimy z tych jeżyn. No manie, krusz się! Nie, nie, nie, nie. Je jeszcze nie. Cicho, Słyszycie? Znów te piękne dzieciaki! Słuchajcie. słuchajcie, słuchajcie, mam świetny pomysł. One zaraz tu będą, bo widocznie chcą przenieść ten skarb w jakieś inne miejsce. Albo chcą go po prostu obejrzeć. Zostaniemy tu i podsłuchamy jakie mają zaklęcia. Dobra, dobra. Aniu, Aniu, tam ich nie było i tu też ich nie ma. Ojej. Może coś im się stało? Może wpadli do jakiejś dziury? Och, biedni, biedni chłopcy. E, tam na pewno nic im się nie stało. Schowali się gdzieś przed nami i tyle. Chodźcie, pobawimy się w coś. Oj, tak, tak. Potańczymy i pośpiewamy sobie. <sumbyt> <grym> i <zimę> hej, hej raz i dwa i raz. Tu królewna jest klonowa, tam klonowy paś. Hej w kółeczko, hej, w kółeczko, raz i dwa i siuk. Tam królewna to bolowa. Tu królewicz Bóg. Pałan z liści drzwi z patyków i szumiał. Co oni śpiewają? Co? Czy, czy to jest właśnie to zaklęcie? Wątpię, to raczej jakieś okropne pieśni. Ale oni tańczą i tańczą i wcale nie zajmują się tymi skarbami. Bo może, może tych skarbów wcale tu nie ma. O, o. Może są w jakimś zupełnie innym miejscu. Słuchajcie, chłopaki. Teraz wyjdziemy stąd, ale cicho i powoli, Dobra. bo nie możemy ich przestraszyć. A potem. A potem! Złapiemy ich z nienacka i niech mówią, gdzie jest to, Właśnie. czego szukamy. Dobrze. Dzień dobry, dzieci! Dzień dobry. <śmiech> eee. <śmiech> eee. Czy możemy się y, z wami pobawić w kółeczko? Tak. E, bo my tak y, lubimy bawić się w kółeczko. Lubicie? <śmiech> Naprawdę? O, o tak, o, oczywiście. <śmiech> ta. a, a szczególnie z wami, bo wy jesteście tacy mili. Ta. I ty, i twój braciszek Piotruś, Oj. i ta urocza, rudowłosa Oj. dziewczynka. A dziękuję ci. No, Uwaga, chłopaki! Łapać! Ich wysoko, na gałęzie, no! A teraz mówcie! Nie żartuj sobie, bo będziesz tu siedziała całą noc i w dodatku bez kolacji. A, a, a, a, a mamusia i tatuś to się za wami zapłaczą. He, he, a w nocy przyjdzie taki wielki strach już szczypnie ja, was w nosy. A, a, a. a ciebie, Felku, to już chyba uszczypnął, bo masz nos cały podrapany. O, o, o, to nie strach, to o. jeżyny, te paskudne jeżyny. Właśnie. A zresztą nie bądź taka mądra, tylko to mów, gdzie te skarby? Jakie skarby? Jakie skarby? My nie mamy żadnych skarbów. W mojej skarbonce śwince mam tylko 20 złotych. Naprawdę? A Zośka mówiła? Zośka to różne rzeczy mówi, a najczęściej te nieprawdziwe. O, patrzcie, patrzcie! Właśnie idzie przez polanę i płacze. Okropnie płacze. O, zaraz ją wytargam za uszy. Tak. No Ej, zostaw ją, Mańku. Co? Zapytam ją najpierw, dlaczego tak rozpacza. Chłopaki, schowajmy się. Dobra, dobra. Zosiu, Zosiu, powiedz nam, dlaczego płaczesz? Czy zgubiłaś może swoje magiczne kule? Jakie? Przestraszył cię ten jamnik, pani Pytlasińskiej. Skąd? Nie się śni kogoś straszyć. O, włożył nowe kalosze i brodzi po kamuszek. Skoro hmm. niczego nie zgubiłaś, to może coś znalazłaś? Może jakąś uwagę w swoim szkolnym dzienniczku? Nie, niczego nie zgubiłam i niczego nie znalazłam. No więc dlaczego właściwie płaczesz, co? Bo te chłopaki, którym powiedziałam o skarbie, przepadły gdzieś na amen. Pewno zaplątali się wieżyny i teraz zginą tam z głodu. <śmiech> Ależ Zasia, Bo ta, przecież... ta, mapa, ta mapa była fałszywa. Bo to była klasówka z geometrii mojej siostry. No tak. tam, tam były takie linie, kółka i trójkąty, to powiedziałam, że ta linia to droga do lasu, a, a trójkąty to sosny, takie tam różne głupstwa. Przecież wiecie, że ja zawsze kłamie, Bo kłamczucha to ja, kłamczucha. No dobra, dobra, ale już się tak strasznie nie martw. Ostatecznie nic nam się nie stało. Ojej, ojej, są! Są to oni! Mm. Ale za te wszystkie kłamstwa o skarbie, to jednak cię spiorę na kwaśne jabłko. Ej, no, co to, co? Dajcie spokój, Zosiu. A co ty im właściwie nakłamałaś? Mm. Ja? No? Ja wcale nie nakłamałam, tylko powiedziałam prawdę, o, że w lesie są skarby. Przecież ty sama tak mówiłaś. No, rzeczywiście, przypominam o. sobie. <tak>, tak, przypominam sobie teraz, że mówiłam. A więc to jednak prawda? No tak, ale, ale ja mówiłam o skarbach jesieni, bo ja jestem jesienna dziewczynka. Korale z kasztanów i rude warkocze Jerzy nowy uśmiech, Jerzy nowe oczy Korale z kasztanów, a w rudym warkoczu Białej pajęczyny nic. Korale z kasztanów i rude warkocze Jerzy nowy uśmiech, Jerzy nowe oczy Korale z kasztanów, a w rudym warkoczu No, możliwe, że jesteś jesienną dziewczynką Ale gdzie te granaty i rubiny? Mów, i to prędko Granaty i rubiny? Przecież to głogi i jarzębiny A diamenty błyszczące? To krople deszczu na łące i w pajęczynie A szmaragdy? To resztki zieleni, pośród złota i wśród czerwieni A bursztyny? To gruszki na gruszach i klony w złotych kapeluszach, to kurki i żółte maślaki A srebro? Srebro to ptaki w kurteczkach szarych piór, wśród szafirowych chmur To znaczy, że tych prawdziwych skarbów wcale nie ma? To po co myśmy się tak męczyli? No właśnie, no po co myśmy po się męczyli? Co? Ale te moje skarby są na pewno piękniejsze I można z nich zrobić tyle ciekawych i ładnych rzeczy Jasne, że tak Na przykład kasztanowych żołnierzy Aha. Albo konie z żołędzi Albo można z nich ułożyć taki kolorowy jesienny bukiet Jesienny bukiet ze złotych liści Z dzikiej róży gałązką Dzwonkiem żołędzia, kulką kasztana, związany wiatru wstążką Jesienny bukiet z jesiennych wierszy, z dojrzałych czarnych nutek Będzie w nim uśmiech czerwonych głogów i deszczu smutek no to ruszajmy w takim razie po te skarby No, dajcie ręce i złaźcie z drzewa Tylko ostrożnie Ostatecznie możemy zejść Chociaż mieliśmy tu z góry całkiem ładny widok A, a dokąd teraz pójdziemy? Do sadu Bo w sadzie też jest mnóstwo jesiennych klejnotów Pójdziemy z ochotą, po czerwień i złoto Klejnot nieprawdziwy, cały śliwy, Po jabłka z rubinów, po gruszki z bursztynu Nim jesienny minie czas Ale gdzie jest nasza jesienna dziewczynka? No właśnie, gdzie jest? Tu jest! Tu... O! O! O, o! Tu! Ale za chwilę już mnie tu nie będzie. Czemu? Hmm, już abym stąd odleciała na mojej pelerynce z głogów hmm. i jarzęki. Ojeju, a skarby? Przecież jak stąd odlecisz, to nie będzie już żadnych skarbów. No, Można. Będą! Będą przecież skarby są przez cały rok. I Tu i tam, Ech. i tam, i tu, co krok. Trzeba tylko mieć oczy szeroko otwarte. I, i latem są skarby? I zimą? Oczywiście! I w te dni wyszywane mrozem i śniegiem, i w te malowane kwiatami liśćmi. A ja przecież wrócę do was za rok. Więc do zobaczenia! Do zobaczenia jesienna dziewczynko! Szczęśliwe podróży! Do zobaczenia! Tylko otul się dobrze peleryną, bo te dni teraz takie deszczem wyszywane... Weźcie wyszywane deszczem Deszczem wyszywane deszczem Deszczem wyszywane dni W głogi, głogi malowane wiatrem Wiatrem poistane pełne Pełne koronkowej mgły W głogi, głogi malowane wiatrem Jatrem tręm same, deszczem, deszczem wysiwa dym.